W radiu Afera Summertime Zapraszamy w każdy wtorek Po 23 Dobry wieczór Witamy serdecznie w 1082 Wydaniu programu Summertime Sprzed mikrofonów kłaniają się I mówią dobry wieczór Przemek Dzięgiel Dobry wieczór, Marcin Kaczmarek Dziś rozpoczynamy od artysty bardzo młodego, urodzony w 1997 roku, więc jeszcze przed 30, ale już całkiem ciekawym dorobkiem. Kilka płyt, nominacja do nagrody Grammy i prawdopodobnie jakiś dłuższy kontrakt z Blue Note Records, bowiem już nie pierwsza jego płyta dla tej oficyny właśnie wychodzi na świat podzienny. Tym razem jest to właściwie album podwójny, tudzież dwa albumy pod tytułem Life at the Village. Vanguard Vol. 1 i Life at the Village Vanguard Vol. 2, które jeden po drugim właśnie się ukazały. Tym artystą jest młody saksofonista Immanuel Wilkins. Myślę, że to będzie jeden z tych nowych, wielkich talentów muzyki jazzowej, którego przez lata będziemy mogli słuchać, podziwiać i mam nadzieję obserwować rozwój zarówno jego, jak i jazzu, który będzie tworzył. Na albumach na żywo, jak to na żywo, są długie, improwizowane utwory, więc jest czego posłuchać i myślę, że będziemy mieli czego posłuchać w kolejnych tygodniach. Warriors to jest tytuł utworu, który rozpoczyna płytę Volume 1 na saksofonie Immanuel Wilkins. Pozycja pod tytułem Warriors i już słyszymy, że jest ciekawie, że jest na żywo i że te utwory pięknie sobie płyną, nieograniczone żadnymi studyjnymi ramami ani ograniczeniami. Immanuel Wilkins gra w kwartecie, na fortepianie Mika Thomas, Rayoma Takenaga na basie, kłeku Sumbri na perkusji. W takim składzie jest ta płyta nagrana i myślę, że co, że w kolejnych tygodniach będziemy tego słuchać, bo ja tego w domu sobie z przyjemnością wcześniej słuchałem Volum 1, a już niedługo zabieram się za Volum 2. Tymczasem kolejna nowość, którą już rozpoczęliśmy prezentować w zeszłym tygodniu, ta nasza... Niespodzianka z węgierskim akcentem, czyli płyta pod tytułem Honora, którą nagrał kto? Nagrał to 1 czwarta zespołu Red Hot czyli Peppers, natomiast muzyka jest daleka od tego, co Flea i jego kompanii grają w Red Hotach, w tym kalifornijskim zespole. Tutaj objawiają się wielkie fascynacje muzyką jazzową, spiritual jazzem. Flea od początku właściwie kochał jazz, a dopiero później jakoś się wyłamał i zaczął grać w punkowo-soulowo-funkowym Red Hotach, a... Wtedy zapomniałem też powiedzieć o tym No Najważniejsze, Flea zaczął grać Na trąbce, przede wszystkim Był znakomitym, jest Znakomitym trębaczem, dopiero Później sięgnął po gitarę Basową, trochę z przypadku, trochę Z musu, w bardzo krótkim Czasie świetnie nauczył się grać Na, na tej gitarze No ale tutaj sporo, sporo trąbki Płyta Honora Wspominałem już, że, że znakomici Goście, chociażby Nick Cave A także Tom York z Radio Radiohead, ale tutaj to jest najdłuższy utwór na tej płycie chyba najbardziej mnie się podoba Frailed, Flea i jego załoga najnowszy album basisty trębacza Flea, czyli Michael Balzary, płyta honora, a utwór, który wysłuchaliśmy, instrumentalny, taki płynący, mocno nawiązujący do Spiritual Jezu Frail. No, przepiękna kompozycja. Potrafi piękne rzeczy skomponować, nie tylko szyć na basie. Myślę, że do ambient jazzu też trochę ten utwór nawiązywał, ale płyta jest bardzo różnorodna i, i nie można jej tak jednoznacznie sklasyfikować. Sporo młodych zespołów też gra w taki sposób jak i Myślę, że e, gdyby to nagrał coś takiego, jakiś młody zespół, no też by nam się bardzo podobało, choć może nie byliby w tak łatwy sposób zauważeni na świecie, jak Fli, który swoją popularność zbudował na rock and rollu i wszystkich jego trzech głównych filarach. A przed nami muzyk, którego jakiś czas temu Marcin mi przedstawił, pochodzi z Wielkiej Brytanii jest uważany może w przeciwieństwie do Oletko Chili Peppers za tę nową falę jazzu i jazz bardzo współczesny. Strona, w którą ten jazz mógłby bądź powinien się poruszać, a jednocześnie jazz, który rozszerza swoje terytoria zarówno na inne obszary muzyczne, jak i na większe obszary słuchaczy. Artystą tym jest Szabaka Hutchings albo po prostu szabaka i jest to jeden z tych nielicznych jazzowych muzyków, których usłyszycie nie tylko w niszowym Time na antenie Radia Afera, ale także w innych stacjach radiowych. Jego nowa płyta to rok 2026 i dziś posłuchamy dwóch utworów, ale ja zanim przejdziemy do drugiego, to zapowiadamy All Time African Gods. Bardzo też ambient jazzowy momentami. Utwór najdłuższy na płycie i też nie do końca ją w 100% reprezentujący, bowiem Szabaka też ima się różnych klimatów w obrębie tego krążka. Za nami kompozycja All Time African Gods. Album też w jakiejś części nawiązuje do muzyki znanego z Blue Notes, Luisa Moholo Moholo. Album nazywa się On The Earth i swoją premierę miał w dniu 6 marca tego roku wykonawca, szabaka, oficyna szabaka, Rekord. Właściwie ten album jest napisany, wyprodukowany, zmiksowany, a wszystkie te rzeczy, które tam się znajdują, stworzył Szabaka, więc nie znajdziemy tam listy muzyków, którzy z nim współpracowali, przynajmniej na oficjalnej okładce i tym, co jest tam napisane. Marcin, kiedy przedstawiałeś Szabakę jakoś, nie wiem, z półtora roku temu, może dwa lata temu, w Summertime, to wspominałeś, że to jest artysta, saksofonista, który rzuca muzykę. Tak jakoś zapamiętałem, że, że był epizod, że on miał przestać grać. I też tu gdzieś wyczytuję, że to są pierwsze jego nagrania po półtora rocznej przerwie. W grze na saksofonie. Tak, to prawda, miał taki epizod, ale zgodzę się z Tobą, że no moim zdaniem to jest muzyk, który trzęsie tym brytyjskim jazzem, takim bardzo świeżutkim. Należy też wspomnieć jego projekty, chociażby jak Shabaka and the Ancestors, już nieistniejący też projekt Sons of Kemet. A także comedys is Coming, i tam między innymi na koncercie widziałem Szabakę na żywo i to po prostu robi niesamowite wrażenie. Każdy z tych projektów to jest zupełnie inna muzyka. Szabaka nagrał trzeci album, ten, który przed chwileczką fragment wybrzmiał, czyli Of the Earth. To jest trzeci jego solowy album, nawiązujący też do kultury rdzennej muzyki afrykańskiej, szczególnie płyta druga w kolejności Its beauty, a knowledge, its grace. Też fragment pojawił się na Summertime. No to już takie miniaturki, wręcz z taką muzyką bardzo mocno nawiązującą do czarnego kontynentu. A drugi utwór, który zabrzmi z najnowszego albumu Shabaki, to Go Astray. south of the island space undercover rockets of launcher yeah. require the symmetry your ancestors torture yeah. hand me the fire that time i breathe enough a day go astray my young one. The high walk complacent works three times harder than your peer. You dream of the freedom to freedom through the years that were held in bondage. Man-made mechanical, automated device. Capitalistic monster we spin in our vice. Don't compare me to your earliest desire to return to the womb. The dark personified by the optics of... Eyesight. The reason we can't fly straight into the sun Carry the children on the backs of our belief The deceit lies shallow Confidence up on these structures Enemy, enemy lies Steady your gaze, widen right on your feet This is not a drill, you are not unique We've been here before, carrying the weak stay up um, Show no fear, formulate, demand Idols, prophetic termination plan, termination plan The Earth. Przypominamy tytuł utworu Szabaka. Przypominamy pseudonim, nazwę, imię właściwie wykonawcy Go Astray to jest ten właśnie utwór. A Szabaka to jest, wydaje nam się ta przyszłość muzyki jazzowej ze względu na to, że poszerza dla zdobywa właściwie dla jazzu nowych słuchaczy jest to interesujące, to jest jazz, który nie siwieje, który nie ma brody, która nawet jeszcze nie ma łysiny. Po prostu młoda, oryginalna muzyka, która łączy się z improwizacją i z tego jazzu się wywodzi. Stąd też myślę, że jest interesujący i podobnie jak chociażby Kamasi i Washington w Stanach będzie zdobywał kolejnych wiernych, miejmy nadzieję, słuchaczy, w tym nas. A że wybraliśmy utwór Go Astray, w którym pojawia się bardzo charakterystyczna melorycy co to nie mogłem skojarzyć tego fragmentu z nagraniami sprzed ponad już 20 lat, które kiedyś tworzył DJ Spooky z Towarzyszeniem Muzyków tudzież sampli takich muzyków jak Matthew Sheep, William Parker, Guillermo Brown czy Joe McPhee no to zaglądamy do swego czasu jednego z przełomowych albumów obecnie już klasyka album Optometry 2002 rok, DJ Spooky a przed nami utwór Asphalt Tom Too i mam takie poczucie że w klimacie będzie bardzo podobnie In between long, narrow fingers, little brass holder, latent in faux jasmine. She sports a bald head, too much mascara. Smoke curls, obsidian serpent coiling round her face. One eye squinting, serpents rising all around us. Gathering teal fog, ceilings, rafters. Vanishing into rays, beaming down, bobbing heads, bodies slumped over. Minute ago she was on the floor, surrendering to the pulsation of beats. Hands thrown up in the air, voodoo priestess. Fucking Oshun, old school shit coming off my turntable. sonic, Fruquan, Prince Paul, pushing heavy across the floor up through toes, angling lyrics, tween thighs, heads, slapping hands, bopping back, thinking about shit. Yeah, she said. She said, Classic post run, DMC shit, South Bronx 5% of shit Take you back to the Latin Quarter shit Fades turning into starter dreadlocks, beeswax Mohair kangos, sway puma stomping, grand poobah Never in a scandal and I'm never caught scheming Reverb, echo, import, outport, midi, touchpad, bend, sampling Skip to meth, skip to Mary Hardcore harmonies rolling out Mary's mouth Everybody trying to sing along, jumping, starting Arms up in the air, voices yelling out, floating above clouds Blue smoke, sweet stench, duck, dime bags Netting over dance floor Rhythmic vamping, jolts ahead, out of a temporary nap, corner couch, plastic cups, Hennessy crushed beneath the stampede Tims. Yeah, she said she's Clean, pulled together, unfettered, fooling ourselves into believing some bullshit about ourselves. Little Kim P did he wanna be his platinum diamonds, green bubble hair, arguing about how Ross cars could rhyme out. Jay-Z any goddamn day, like it was political, like Fab Nate Dog, the Neptunes, Little Moa's commissioners of hooks and beats. We was on some everything is everything shit, but now we know everything is nothing, and little and nothing is left, and it's all an illusion. I said I like it. The crowd gulps her back. I said I like it with the tips of my fingers liking and barely touching the surface. Black vinyl i właśnie połączenie charakterystyczne dla początku lat dwutysięcznych muzyki jazzowej, ale tej części kreatywnej trochę free, trochę awangardowej pod y, producenckim szyldem Matthew Shipa, Natomiast głównym wykonawcą jest tutaj DJ Spooky. To była płyta Optometry i często też sięgam do płyty, która chyba dwa lata później została wydana z, re z remiksami i z nawiązaniami też do Optometry i Asphalt z utworem i to są pięknie tam zmiksowane. Jeden z moich takich ulubionych i chyba będę musiał użyć słowa e, z innej bajki, ale bęgerów jazzowych. Można powiedzieć powiedzieć, których świetnie się e, słucha i świetnie się wraca. Not Just Monk, Not Just Miles, Not Just Blue Coltrane, a może powiemy też, że Not Just Duke Ellington, bowiem przed nami utwór Come Sunday, kompozycja Duke Ellingtona. Natomiast tym razem sięga po nią e, trębacz, któremu ostatnio poświęciliśmy program znany z y, grania w e, Masadzie e, Johna Zorna, znany też z dosyć licznych płyt e, solowych. Co jest charakterystyczne, to e, to, że Dave Douglas praktycznie co roku wydaje płytę. To jest zwykle dobra i ładna płyta i za każdym razem nagrywają w nowym składzie. I tak też jest tym razem. Marta Warelis była pianistką na poprzedniej płycie Dave'a Douglasa. A w ramach zmian składu już jej nie ma, natomiast żeńską część muzyczną stanowi tym razem dobrze nam znana Tomeka Reed, która gra tu na wiolonczeli. James Brandon Lewis na saksofonie tenorowym Rafik Batia na gitarze i Jan Chang, perkusja no i oczywiście Dave Douglas na trąbce. Bardzo ładna płyta nazywa się Transcend i też jest nasze pierwsze spotkanie, zresztą premierę oficjalną miała 24 kwietnia więc to raz w 4 dni temu dopiero rozpoczyna swój rajd po mediach i odtwarzaczach muzyki. Come Sunday Duke'a Linktona, jest tu jeszcze jedna kompozycja Duke'a reszta to autorskie utwory a nie, przepraszam, jeszcze dwie są kompozycje Duke'a, reszta to autorskie utwory Dava Douglasa, do których, jak to zwykle odpowiadamy, będziemy wracać w kolejnych tygodniach, może nie za tydzień, bo tam plan jest inny, ale później owszem. A za dzisiaj już niespodziewanie dziękujemy, Przemek Dzięgiel i Marcin Kaczmarek. Do usłyszenia, zapraszamy serdecznie na Wiek Awangardy, bo szykuje się też nowa muzyka, bardzo, bardzo interesująca.